Everybody knows that the dice are loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows the war is over Everybody knows the good guy's lost Everybody knows the fight i tutaj o ile się nie mylę, to padały wtedy stwierdzenia o rządzie, szkole, coś o środowisku, o sowie z ostrym dziobem i. O karmieniu kogoś czymś przy pomocy łyżeczki dla dzieci. Mark Hunter to jest taka postać, która dla nas, dla podcasterów, jest pewnym rodzajem ikony. Mówię ikony, dlatego że niekoniecznie wzorem do naśladowania, ani takim role modelem, ale takim świętym patronem podcasterów, mimo że on sam nigdy podcasterem nie był. Zastanawiam się czemu tak jest i w zasadzie odpowiedzi są dwie. Pierwsza jest taka, że w tamtych czasach, tak zresztą jak teraz, każdy z nas fascynował się nowinkami technicznymi. Każdy z nas, kiedy miał możliwość dać się usłyszeć, kiedy miało możliwość zaistnieć, to starał się z niej w jakiś sposób skorzystać. To nie jest nic złego w parcie na gdzieś tam prezentację siebie. My oczywiście nie postrzegamy tego, może w ten sposób, że, że lansujemy samych siebie. My dzielimy się z ludźmi tym, co nas interesuje, dzielimy się z ludźmi naszą wiedzą, dzielimy się z ludźmi naszym hobby, rozmawiamy o naszych fascynacjach, ale... W pewien sposób stajemy się też my, jako prowadzący, jako było, nie było osobowości w mniejszym lub większym stopniu, gdzieś tam samoistnymi wytami w tych współczesnych elektronicznych mediach. Przepraszam, musiałem sprawdzić, czy się nagrywa, bo miałem raz taką sytuację kiedyś, że nagrałem 10 minut, i okazało się, że nie docisnąłem rekordu. Czy Mark Hunter, grany przez Christiana Slatera, zbuntowany nastolatek, który chciał wystąpić przeciwko swojemu ojcu, personifikującemu dla niego system edukacji, taki opresyjny i, i bardzo dla niego wrogi, a pośrednio e, chciał po prostu zrobić to, co wszystkie nastolatki od wieków, czyli kontestować za staną rzeczywistości, kontestować świat swoich rodziców, świat swoich dziadków, społeczeństwo, w którym przyszło im żyć, jako miejsce, które im nie odpowiada. Czy Mark Hunter powinien być patronem podcasterów? Jeżeli rozpatrujemy go z punktu widzenia twórcy do-it-yourself i takiego self made mena, samorodnej gwiazdy, która mówi o czymś, co ją woli, to jak najbardziej. Ja czasem zadaję sobie pytanie, na ile sam jestem Markiem Hunterem i dosyć szybko odpowiadam sobie, nie jestem. Nie jestem z tego prostego powodu, że tak naprawdę, zresztą myślę, że my wszyscy, nie skupiamy się na tym, na czym skupił się Mark. My nie chcemy z niczym walczyć, z wyjątkiem może powiedzmy kontestacji, może niektórych podcastów religijnych, które gdzieś tam poprzez swoją misyjność są jednocześnie wojujące, to tak naprawdę yy, to bardzo oczywiście wzniosłe słowa o alternatywnych mediach i całej reszcie są troszeczkę na wyrost. My po prostu mówimy o tym, co lubimy. Czasem o tym, co nas boli. Czasem o tym, co chcielibyśmy, ale nie odnoszę wrażenia, że poruszamy z bry bryłę świata z posad. My możemy bawić się w kontestację i możemy rzeczywiście mieć wrażenie, że, że w jakimś kierunku działamy. Ale tak naprawdę jesteśmy grupą zapaleńców, którzy gdzieś po prostu chcą się z kimś podzielić swoim bólem, swoimi myślami, tym, co robimy. A więc ja Markiem Hunterem nie czuję się. Dla mnie kontestacja Minęła jakiś czas temu już. Ja buntowałem się jak każdy normalny nastolatek i nastolatki, które tego nie robią, uważam za nieco upośledzone, a w każdym razie pozbawione bardzo ważnej części ich życia. Części, która kształtuje charakter, która kształtuje gdzieś tam świadomość człowieka. Natomiast nadchodzi taki moment dla niektórych wcześniej, dla niektórych później, dla niektórych w ogóle że dokonujemy rozrachunku, czy chcemy dalej kontestować, czy też po prostu robiąc swoje, wykroimy sobie w tym kontestowanym społeczeństwie, w tej kontestowanej rzeczywistości jakieś własne miejsce. Dla mnie więc Mark Hunter, podcastowy męczennik, tak jak Kevin Mitnik dla hakerów, albo parę innych postaci, jest tylko barwną, wesołą ikoną, i wzorem do naśladowania pod względem zaradności, samodzielności i wytrwałości w tym, co się robi. Z drugiej strony jednak hmm, pisałem o tym już w komentarzach, bodajże na podcasty.pl i przewijało się to w pewnych dyskusjach w branży i poza branżą. Tak naprawdę robiąc to, co robimy, w pewnym momencie stajemy się również niewolnikami naszego odbiorcy. Ja na przykład kapok zaczynałem jako podcast komiksowy. Zaczynałem jako podcast komiksowy z bardzo prostej przyczyny. Cztery lata temu, w, we wrześniu 2007 roku, a więc stosunkowo szybko, bo podcasting w Polsce datowany jest powiedzmy na 2005 rok, okolice lutego, Generalnie wczesna wiosna. Wystartowałem ze swoim pierwszym podcastem. Nie będę do tego jakoś specjalnie wracał, bo o tym już mówiłem. Chyba co najmniej dwukrotnie. Również na falach Kapoka. Mam za sobą 100 nagranych audycji B180. 50 nagranych audycji Kapoka. Również Chociaż wielu ludzi nie liczy tego w ten sposób, ale około 60 nagranych audycji wideokastu migawki z miasta. Plus jakieś drobiazgi, krótki materiał dla szwinga, coś na kulturę i tu i tam gdzieś się pojawiłem, mówiąc coś do nieswojej gąbki, m.in. mój Przemka Pawełka. Mam więc na karku dużo. Zacząłem kapok jako podcast komiksowy, dlatego że wychodząc bezpośrednio z B180 tak naprawdę mm, miałem łatwiej, wydawało mi się, że łatwiej będzie mi się znaleźć w tej tematyce. I faktycznie o tym były pierwsze odcinki, o tym mówiłem. Do tego zresztą bardzo lubię nadal wracać. Tak samo jak mówić o książkach na przestrzeni ostatnich mniej więcej trzech miesięcy. Wskoczyłem jeszcze w jeden tor, w opowiadanie, o swoim mieście, w odcinki grane razem z kumplami i gdzieś w tym wszystkim dostrzegłem pewien nacisk, pewne parcie ze strony słuchaczy. Ale o tym to będzie za chwilę. A na razie pozwolę sobie puścić taki kawałek Space Invaders, który pochodzi z Jamendo i który może skłami, a może nie bodajże Manitoba określił jako wzorcowy wzorcowe intro do Kapoka jako dźwiękowy podpis tego podcastu, a więc zapraszam Can you take me home? take me home? <laughs> Space Invaders I will never gonna shoot you I'm never gonna, never gonna shoot you Come along Space Invaders I will never gonna shoot you I'm never gonna, never gonna shoot you Come along Where do I belong? Can you take me home? ewoluował, tak jak mówiłem. Trudno jest mi powiedzieć, e, co było tego przyczyną, bo czy ja wiem na pewno niewyczerpanie tematu, jeśli chodzi o komiksy. E, bo mam komiksów jeszcze sporo i mógłbym o nich gadać godzinami. Trochę jest tak, że o pewnych rzeczach nie chcę mówić, bo już gdzieś o nich mówiłem, czy to w przypadku Batmana, albo pisałem, jeśli chodzi o inne komiksy, bo pisywałem trochę i na kulturę i o pewnych sprawach yy, pisałem yy, robiąc wywiady na Wiadomości 24 i kiedyś yy, tam tu, kiedyś z Ramsru w różnych miejscach. W związku z tym do pewnych rzeczy nie chcę wracać, chociaż może i byłoby warto. O pewnych rzeczach też... Yy, w najzwyczajniej w świecie, nie mówię mimo, że czasem prosili o to czytelnicy bo się na tym nie znam nie opowiem o tym słynnym Torgalu, bo <śmiech> po prostu przeczytałem w życiu kilka odcinków i to wszystko i o paru innych seriach również nie trudno jest mi powiedzieć czym spowodowany był taki zwrot w tematyce być może również zmęczenie materiału, bo mimo, że B180 było robione, no dużo zostało przeciągnięte, powinno zamknąć się w dwóch latach, a powstawało przez jakieś 3,5, to jednak e, nagranie stu odcinków e, trzymających się pewnej formuły jest męczące. Przejście do kapoka było wyzwalające na początku, dlatego, że pozwalało mi tą formułę rozwinąć. Nie miałem już takich narzuconych, sztywnych ram. Mogłem e, oderwać się także od samego Batmana, który zresztą teraz dla mnie e, zaczyna powoli stanowić rozdział zamknięty. To, co ten e, debil ze Szkocji zrobił z moją ulubioną postacią. Podobno Batman spółka zostało zretkonowane, no ale zostawili Damiana, a Tim Drake nigdy nie był Robinem, więc... E, psów dupę wsadzić cały taki redcon. Generalnie rzecz biorąc absolutnie kontestuję współczesnego Batmana, a z tego co zostało w okresie między The Fin The Family a Nightfallem i troszkę wcześniej, to brakuje mi może ze czterech trade'ów. I tak na dobrą sprawę nie wiem już, co jeszcze z tą postacią mógłbym kupić, żeby nadal dawało mi jej czytanie satysfakcję. Być może... Przyczyną takiej zmiany w tematyce podcastu było zmęczenie materiału. Nagranie 50 odcinków tydzień po tygodniu bez ani jednej obsuwy to jest coś, czym niektórzy polscy podcasterzy mogą się pochwalić. Oczywiście. Szczególnie e, kilku z tej tak zwanej Starej Gwardii Chociaż ta stara gwardia otaczana jest szacunkiem głównie ze względu na to, że jest stara, bo część z nich dawno zamilkła, a część z nich, tak jak mówi to głosem pełnym środowisko, popadło no, jak na jakieś dziwne tory zjechało i środowisko, środowisko obecnie kontestuje niektórych ze swoich członków, twórców, założycieli. Nie będziemy wytykali palcami, zwłaszcza, że nie słuchami. Szczerze mówiąc, gówno mnie obchodzą cudze opinie na temat yy, podcastów innych osób. Ech. W pewnym momencie nagrywanie kapoka zaczęło wyglądać tak, że nadchodziła środa, a ja myślę, mam jeszcze tylko jeden dzień, żeby zrobić materiał. Potem dopuszczenie do tego żywych ludzi. Jarek, który wniósł jakiś nowy powiew w <śmiech> świeżości trochę radosnego, zakrafionego chmielem śmiechu w te moje dywagacje, to był pomysł na to, żeby znaleźć kolejną formułę. Chociaż ja bardzo długo, muszę przyznać, broniłem się przed formułą gadających głów, kiedy kilku ludzi siedzi i, i rozmawia. Mnie osobiście tego typu podcasty często nudzą. Zresztą kapoki, e, które nagrywałem z chłopakami, mnie również nudzą. Ale każdego nudzi coś, co najpierw słyszał na żywo, potem przesłuchiwał cały materiał, potem słuchał tego przy montażu, a potem musiał przesłuchać to jeszcze raz po zmontowaniu, czy wszystko się nadaje. W związku z tym, no cóż, no, siłą rzeczy, to nie ja jestem odbiorcą tego podcastu, lecz Wy i to Was ma to bawić, a nie mnie. Ale pojawiają się... E, oczywiście głosy, że nie tędy droga. Andrzej bardzo był zawiedziony odcinkami granymi w Fabryce Papieru. Ostatnio zresztą e, kilku kolegów z branży powiedziało, że słucha tylko komiksowych. No, no to se nie posłuchaliście ostatnimi czasy. Chociaż Jacek, nie masz racji, nie od trzech miesięcy. Były odcinki o komiksach, były, były. Chociażby o Henryku Kajdanie. Trudno jest mi powiedzieć, czy Znalazłem formułę, może raczej powiedzieć należałoby, że znalazłem kilka formuł. Że ten podcast ostatecznie przestał być podcastem komiksowym, a zaczął być takim trochę wszystkim o niczym, bo i wezmę dyktafon, pojadę gdzieś i coś nagram. Zresztą odcinek z Kazimierza jest dla mnie odcinkiem bardzo takim sentymentalnym, bo wtedy pierwszy raz nagrywałem na własnym Zoomie i e, odcinki z imprez, zakrapianych, suto i opowieści o mieście w ten czy inny sposób. Nie wszystko to, co nagrałem, e, zostało wyemitowane. Gdzieś, o ile się nie mylę, na moim twardym dysku spoczywają materiały do trzech odcinków. E, nie złożyłem ich z jakiegoś powodu. Piotrek, pozdrawiam, Upiliśmy się wtedy tekilą w studiu nagraniowym, ten materiał nie został wyemitowany, trudno mi powiedzieć czemu, nie został wyemitowany także jeden z odcinków z Jarkiem, a nie dalej jak tydzień temu nakręciłem odcinek, w którym główną rolę gra Zuza i Tino Zarły, który też nie miał okazji trafić na antenę. 50. odcinek to taki symboliczny jubileusz. Ja tu sobie tak siedzę, pierdolę trochę. Zastanawiam się, co sprawia, że chciałbym nagrywać. I tak sobie myślę, że najpierw zanim opowiem, to puszczę to, co powiedział kiedyś marszałek Józef Piłsudski, właśnie nagrywając. A kiedy przebrzmi ta jego wypowiedź, wybaczcie za jakość, ale ma ona prawie wiek. Ma prawo. Nie mieli wtedy cyfrowych japońskich dyktafonów. Pochodzi z zasobów Wikipedii, a, znaczy z, z Commons, na Wikimedii dokładnie. I doskonale oddaje ducha tego, o czym chciałbym powiedzieć. Stoję przez jakąś dziwaczną tronę и мысли заглосные начали отделить от меня и выявить здесь связь без Я его властитель. Забавные промыслы мои люди. До да, правды трудно синить на этой дивной ситуации, в которой нагле глот понапил сутки госизнайне. Да Звабражен в советовом забавном хвиле, где я здесь ананас скорбом на крэнсе, трубкой на тисне, якость хромба, Заместо мне гадать за Пусть снег снег не бежит, что этот бедный мой голос мне зеленый. сейчас стал нагля быть моим Не належи уж не им Мне Не им до чего. До тромбы, что до этого таксийного товарища. Наизабавнейшая, что, на мне уж не бензе, голос понапил суттега с за Здесь на армарках Prawie na punkty jak pierniki, prawie na jak jak cukierki. No właśnie, to był marszałek Piłsudski. Co stanie się z jego głosem? Ja czasem też się nad tym zastanawiam i nawet mówiliśmy o tym z Jarkiem i Tomkiem nagrywając. Kiedy wracaliśmy z wakacji tydzień temu z żoną i z dziećmi, nie, nie, niezbyt długa trasa, jechaliśmy z Konina. Mieliśmy jeszcze mniej więcej około 100, może 80 kilometrów do domu. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. Siedzieliśmy, jedliśmy hot-dogi, popijaliśmy je kawą. I no, siedzieliśmy na takim małym parkingu tyłem do, do trasy. I dokładnie za naszymi plecami e, tir przykurwił z pełną mocą w samochód osobowy. Przepraszam za tak dosadne określenie, ale nie da się tego inaczej określić, bo ani przyładował, ani przywalił, ani walnął, ani nawet przypierdolił, nie oddaje tego, co się stało. Tir. Trudno jest mi oceniać, bo nie mam radaru w oczach, ale prawdopodobnie facet jechał z maksymalną, dozwoloną prędkością, a tam było to 90, przykurwił z pełną mocą w Opla. Tego oplaz zmiotło, przerzuciło przez drogę, on odbił się od bandy i wylądował w rowie. Eee, no pierwsza myśl oczywiście, dzwonić ludzie, wypadek. Zresztą Ala zawołała do mnie, weź biegnij, może trzeba kogoś wyciągnąć, więc ja z tym telefonem przy uchu, gdzieś tam eee, jednym uchem meldując się, eee, tu tak, dwa samochody, tak, oprócz tego tir, tak, wiecie, kiedy podchodzi się do takiego wypadku i widzi się, że z tego opla został tylko przód, a cały tył jest sprasowany na gładko, to w głowie pojawia się taka makabryczna myśl Boże, drogi Boże, żeby tylko potknąć się o urwaną rękę, a nie na przykład o głowę. I słuchajcie, tam jechała matka, taka kobieta w średnim wieku z dwójką dzieci, nie wiem, czternaście, 10 lat chyba na oko im się nic nie stało przynajmniej nic poważnego oczywiście mieli trochę zadrapań od zwitej szyby nie wiem jak dalej matka była w szoku to ona siedziała za kierownicą słuchajcie im się udało przeżyć to uderzenie nie wiem jakim cudem dlatego że cały tył był sprasowany generalnie pół samochodu nie było. Przód również skasowany po uderzeniu w bandę. To był taki moment, kiedy myśmy jechali, siedzieli, usłyszeliśmy tylko silnik przejeżdżającego samochodu i takie koszmarne pierdolnięcie. I blacha w samochodzie gnie się z bardzo charakterystycznym dźwiękiem. Jak ja tam podszedłem i ten dyżurny na 112 zapytał mnie, czy wezwać karetkę, powiedziałem, tak, oczywiście, ale nie ma ofiar śmiertelnych. Wiecie co? W takiej sytuacji człowiek uświadamia sobie, jak bardzo on sam jest efemeryczny. Jak bardzo my, jako e, takie jednostki, jako istoty, jesteśmy taką różą małego księcia i tak naprawdę w każdej chwili może nas zabraknąć. To jest troszeczkę to, o czym myślał Homer, bohater e, drugiej powieści Glukowskiego Metro 2034, powieści zresztą, której nie powinniście czytać, bo jest słaba, eksploatuje dosyć kiepsko wątki z pierwszej wieści, tak naprawdę można byłoby uznać ją za rozszerzone przypisy do tamtej, a w dodatku jest nieco oszukańcza, bo niby jest tak samo gruba, bo raptem ma 100 stron mniej, ale jest wydrukowana dużo większą czcionką i ma szersze marginesy. W tym sama historia jest słaba. Ale Homer, jeden z głównych bohaterów, nazwany tak, przezwany samodzielnie, tak się w zasadzie przezwał na cześć starożytnego twórcy poematów, właśnie to rozważał, jak długo istnieje człowiek. Człowiek istnieje tak długo, jak długo istnieje pamięć po nim. Niektórzy z nas zapiszą się w pamięci swoich bliskich. Do trzech pokoleń. Ile osób wy sami osobiście pamiętacie? Trzy pokolenia wstecz? Ja pamiętam swoją prababcię. Ona zmarła w 97? 8? Roku? <grym> Babciu przepraszam, że nie pamiętam. Ale to było dawno. Miała w 98. Miała prawie 95 lat kiedy mnie zabraknie, to nie będzie pamiętał o niej już nikt no, może moja młodsza siostra kiedy nas zabraknie, nie będzie o nie pamiętał nikt i tak sobie myślę że teraz po tych prawie stu latach my słuchamy głosu marszałka Piłsudskiego który drwi sobie z elektroniki i tak ciepło gdzieś żartuje z tej nowoczesnej techniki, i z tego biednego, oddzielonego od niego głosu ale ten człowiek mówi do nas przez dziesięciolecia i być może wierząc w to, że w internecie nic nigdy nie ginie bo jest w tym trochę prawdy mogę zostawić siebie a wraz ze mną przede wszystkim kawałek swojego świata czyli ten most kolejowy, po którym nie jeżdżą pociągi i tą bocznicę kolejową rozebraną, przy której była składnica makulatury, gdzie wykradałem swoje pierwsze komiksy z Batmanem. I jeszcze wiele innych rzeczy, pisarzy, scenarzystów, rysowników, książek i komiksów, o których nikt za trzy pokolenia nie będzie pamiętał. Ale być może będzie ktoś, kto na jakimś nowym commons przerzuci wasze i moje podcasty. Kto zaciągnie archiwum Vincenta i udostępni jakimś ludziom. Tak jak Narodowe Archiwum Cyfrowe, które udostępnia zdjęcia sprzed lat 30, 50, 70 które pokazują nam świat w czasie wojny, świat za stalinizmu, które pokazują nam Polskę w dobie wczesnego Gierka, tak samo kiedyś nasz świat zostanie uwieczniony. I wierzę w to, że tak naprawdę my bawiąc się w Marka Huntera może rzeczywiście buntujemy się. Nie buntujemy się. Tak naprawdę przeciwko temu, co zastaliśmy. Przeciwko społeczeństwu, w którym przyszło nam żyć. Bo każdy z nas radzi sobie z tym lepiej lub gorzej. Nie buntujemy się przeciwko rzeczywistości, która nam została dana, bo też sobie z nią radzimy. W końcu skoro stać nas na taki luksus jak wolny czas, jakieś urządzenie elektryczne i dostęp do internetu, to znaczy, że musimy być częścią najlepiej wykształconej i najbardziej zamożnej e, grupy ludzkości tego świata. Ale myślę, że nie buntując się przeciwko temu wszystkiemu, tak naprawdę buntujemy się, nagrywając, unieśmiertalniając siebie, swoje dzieci, swoje miasta, swoje przygody, swoich przyjaciół, swoje przeżycia i świat dookoła. I to wszystko, co uważamy za dla nas wartościowe, kontestujemy śmierć. Kontestujemy może nawet nie tyle śmierć, która, o czym przekonałem się ostatnio, jest tak naprawdę tak blisko. I być może tamtą trójkę od śmierci dzieliło 15 centymetrów, a może mniej. A może tylko to, że kierowca Tira nie przekroczył dozwolonej prędkości o 10 km na godzinę więcej po prostu by ich rozniosło w drzazgi. A może to, że banda była w dobrym stanie i nie wylecieli przez nią do sąsiedniego rowu, który był dużo głębszy, a może nie wiadomo co. Kontestujemy śmierć i kontestujemy to, że o wszystkim Prędzej czy później wszyscy zapomną W jakiś sposób unieśmiertelniając siebie Unieśmiertelniamy rasę Unieśmiertelniamy społeczność, którą, która nas wydała Tych, którzy przyszli po nas I zapewniając ciągłość kulturową i duchową Jak trzydziestoletni starcy w Kromanion, którzy siedzieli przy ognisku grzebiąc patykiemi, jedząc na półsurowe ryby, opowiadali młodym pokoleniom o tym, jak się poluje, jak się modli do duchów, jak wygląda burza i rak rozpalać ogień. My opowiadając o życiu na początku XXI wieku, unieśmiertelniamy siebie i unieśmiertelniamy ich dziedzictwo. No to tak wyszło troszkę pompatycznie, więc żeby było sobie tak pompatycznie, to teraz pasujący do tego oczywiście kawałek. Oczywiście w ramach zachowania tego dziedzictwa i tego starca przy ogniu, był kawałek zespołu dzieci w szoku z płyty Shock and Roll z początku lat 90. Zespół, który już w kapoku się pojawił, zresztą w migawkach z miasta, również zaistniał, a jego tradycję kontynuuje teraz. Nowa kapela teraz i tu, ale o tym już było. No a my tu sobie gadu-gadu, a e, ja tak pierwsze radośnie albo smutno i w ogóle daje się ponosić różnym po, po, górnolotnym myślom i uczuciom a wszystkich nurtuje jedno pytanie co dalej ja wiem nie wiem co dalej prawdę mówiąc nie wiem co dalej eee, kiedy prowadziłem we 180 pierwotny plan zakładał że po 50. odcinku zamknę podcast i ja się złamałem, zmieniłem zdanie podcast prowadziłem dalej i wszyscy, którzy słuchali regularnie tego podcastu wiedzą co zdarzyło się potem i wiedzą, że zabrakło mi w pewnym momencie pary weny zdradliwa wena raz jest, raz jej nie ma choć podwystępuje na czoło jak Morena Dobra, nie będę rapował. Wiem, nie, nie powinienem śpiewać. Nie umiem. Teraz myślę, że pociągnięcie B180 hurtem mogło być błędem, bo nastąpiły coraz dłuższe przerwy, potem stagnacja i dopiero potem nieco wymęczona końcówka. Chociaż nagrywanie ostatnich odcinków sprawiało mi niezwykłą frajdę. Między innymi dlatego, że wiedziałem, że to są Właśnie ostatnie odcinki. No właśnie, otóż to. Cóż więc... E, sam nie wiem. E, z jakiegoś względu oczywiście mam pewne parcie, żeby projekt kontynuować. Teraz wydaje mi się, że miałbym o czym mówić i jestem w stanie zaplanować 10 odcinków ale gdybym miał kontynuować kapok to powinienem dociągnąć do setki a uciągnięcie kolejnych 50 odcinków w takim żelaznym trybie bo nie widzę innej możliwości absolutnie nie dopuszczam do siebie sytuacji że tak jak niektórzy z moich kolegów po dyktafonie będzie jak nagram. Ja już o tym wspominałem i osobiście zasadę regularności uważam za najbardziej świętą. Być może ważniejsza od niej jest tylko zasada autentyczności. Nagrywanie na przykład po trzech tygodniach, a potem po trzech miesiącach, a potem trzy odcinki co tydzień, a potem pół roku przerwy jest dla mnie brakiem szacunku dla słuchacza. W związku z tym bojąc się, że Kapok podzieli los w 180 i popadnie w jakieś takie przerwy, stagnacje i narastające coraz bardziej dziury, jestem dla odmiany skłonny ten projekt zawiesić. I waham się, czy zamknąć go zupełnie, Dlatego, że dostałem od Przemka propozycję wzięcia udziału w kombinacie. Takim prawdziwym, gdzie raz w tygodniu każdy nagrywa swój odcinek, chociaż niekoniecznie swojego, tylko nagrywa odcinek w jakiejś zadanej tematyce. To jest projekt, o którym teraz opowiem, mimo że być może zapeszę, ale opowiem o nim też trochę może po to, żeby Przemka kopnąć w dupę i żeby trochę zaczął się za tym kręcić, bo to jest świetny pomysł. Na przykład w poniedziałek nadajemy zawsze audycję o filmie i mówi o tym kilka osób, na przykład trzy czy cztery, które się tym interesują. Więc co tydzień jest inna opinia. We wtorki mówimy o komiksie i tym również zajmuje się parę osób, więc nie wiadomo, kto akurat się trafi, czy nasz ulubieniec, czy... Jakiś bęcwał, który w zasadzie e, lubi tylko na przykład Grzegorza Rosińskiego, ale już pogardza e, mango, bo to przecież czarno-białe, a w dodatku od tyłu, a poza tym nie nazywa się komiks. I tak dalej, i tak dalej. W środę o czymś, w czwartek o czymś, książki, inne rzeczy. Plus być może jakieś boki, relacje z imprezką, precertów, muzyka. Pomysł jest, więc nie mając swojego autorskiego projektu mógłbym naciskać Przemka na jego realizację. Oczywiście mógłbym zrobić też to, co ktoś tu zaproponował. Zrobić dwa osobne podcasty, na przykład mówić o komiksach i literaturze w jednym, dajmy na to co dwa tygodnie, a w drugim dajmy na to również co dwa tygodnie na zmianę, mówić o miejscach, które odwiedziłem, albo o dzieciach, albo o wojsku. Nigdy nie powiedziałem tak naprawdę nic o wojsku, ani tak naprawdę nic o dzieciach. Kiedy teraz patrzę na listę rzeczy, które zrobiłem sobie, tematów do kapoka, to nie zrealizowałem żadnego z nich. Wiecie? Głupia sprawa. Cóż, y to pozwolę sobie tylko opowiedzieć jedną historię o wojsku, którą znają wszyscy ludzie, którzy załapali się na służbę zasadniczą. Ja nie lubię rozmawiać o wojsku z ludźmi, którzy nie byli w wojsku. Bo to tak jak rozmawiać o być ojcem z ludźmi, którzy nie mają dzieci. To tak, jak rozmawiać o języku angielskim z kimś, kto mówi tylko po czesku i polsku. Ale jest taka historia, którą znają wszyscy żołnierze z poboru i wszyscy ich koledzy. O wartowniku, który ruchał na warcie. Historia o wartowniku, który ruchał na warcie jest stosunkowo prosta. Pewnego razu był wartownik. Warta jest rzeczą świętą. Stoisz tam i masz karabin, a w nim masz magazynek, a w tym magazynku masz 30 naboi. I gdybyś zgubił ten magazynek, to sądzony jesteś za każdy nabój, jak za jedno życie, bo każdym nabojem zabić można jedną osobę. W każdym razie on tam stał. Wiadomo, co to są garnizonowy, nie będziemy się tutaj wydawali w szczegóły. W płocie była szczelina, w związku z tym Wartownik ściągnął spodnie, wystawił przez płot jedną nogę razem z miednicą i oddał się radosnemu chędożeniu, które zamarło mniej radośnie w chwili, kiedy nadszedł dowódca warty. I dowódca warty dał żołnierzowi dwa dni ancla, czyli więzienia wojskowego. Zupełnie na inną opowieść też temat, no ale mniejsza z tym. Dwa dni ancla za to, że ruchał ale dał mu także dwa dni urlopu nagrodowego. Czemu? Dlatego, że wartownik ruchając z nogą wystawioną przez mur cały czas trwał na posterunku. Na ramię miał zarzucony karabinek automatyczny kałasznikowa razem z rzeczonym magazynkiem i służbę pełnił. Za to, że nawet w tak e, zdawałoby się absorbującej sytuacji posterunku nie opuścił, dowódca warty te dwa dni urlopu mu dał. Jest to historia, którą opowiadał każdy mój kolega, który był w wojsku. Nie, żeby było ich aż tak dużo, bo większość moich kumpli migała się od wojska. Ja pozwoliłem sobie tą historię opowiedzieć młodym żołnierzom kiedyś na poligonie, na strzelaniu. Pojechaliśmy na strzelanie, mieliśmy strzelać z schowić samowieżnych na pokaz dla biskupa powolowego Sławoja Leszka Głudzia. E... Nie wypada źle mówić o duchownych, ale ten duchowny na to strzelanie spóźnił się 4 godziny. Ja bym mu nie załołował, gdyby to na przykład był lipiec albo sierpień i leżałbym sobie na poligonie. Pierdział w trawę i patrzył w chmury, ale to była zima. Było minus 31 stopni Celsjusza. Żeby rozpalić ognisko, obraliśmy transzeję, taki okop obudowany drewnianymi deskami z tych desek. Te deski miały 4 cm grubości i po 2 cm lodu z każdej strony. Zrzuciliśmy je na kupę, następnie wysypaliśmy na wierzch proch strzelniczy, dlatego że ładunki do chałbicy robi się w ten sposób, że wkłada się odpowiednią ilość worków z prochem, takich małych, podłużnych woreczków. One tam mają chyba po 250 gram. Nie pamiętam, no ja byłem łącznościowcem, a nie a nie artylerzystą, służyłem tylko na artylerii i do tego dobija się z góry i oczywiście pocisk na koniec więc taki proch wysypaliśmy, rozpaliliśmy przy tym ognisku siedzieliśmy, grzaliśmy się i ja młodym opowiedziałem tę historię o tym dowódcy warty co to dał ruchającemu wartownikowi dwa dni ansla i dwa dni mm, nagrodowego urlopu jest to historia, jak wydają wszyscy i słuchajcie jaka <grych> kisbieg okoliczności cóż za sytuacja Słyszę z tyłu głos mojego porucznika. Pozdrawiam, panie poruczniku, pan to pewnie już jest teraz pod pułkownikiem. A, ale co najmniej majorem. No, kurwa, ja znam tę historię. No mówię, ta? Też pan ją słyszał, panie poruczniku? No mi, kurwa, to ja byłem tym dowódcą warty. Byłem wtedy na szkole oficerskiej. Ja mu dałem te dwa dni za to, że nie zdjął karabinu. No i taka jest historia o wojsku. Historia o wojsku, której nigdy nie opowiedziałem i Niech ona wam wystarczy za wszystkie historie o wojsku, których w kapoku przez te 50 odcinków nie opowiedziałem. A teraz na zakończenie jeszcze jeden kawałek, który nagrał człowiek parający się na co dzień literaturą, bo jest bibliotekarzem i komiksem, bo jest jednym z bardziej znanych i uznanych polskich twórców, czyli Kawałek przygotowany przez Karola Kalinowskiego. A ja mówię wam miłego dnia bądź miłego popołudnia. Bądź miłego wieczoru w zależności od tego kiedy mnie słuchacie. Pozdrawiam was wszystkich. Było mi z wami przez te 50 odcinków. Naprawdę fajnie i byliście fajnymi słuchaczami. Generalnie rzecz biorąc, ja osobiście też nieskromnie powiem, że chyba sobie na takich fajnych słuchaczy zasłużyłem.